W terapiach tak trafiałam, przerywałam tę te terapię, szłam pić, ale był taki moment, że trafiłam na terapię i po prostu przestałam pić. Te terapie na, na ten mój błąd w systemie, jak ja to nazwałam, tą moją inność, mi niestety nie pomogły. One oczywiście mi pomogły utrzymać moją abstynencję. No i znaleźć męża, bo tam znalazłam męża. Ale na ten mój błąd w systemie pomógł mi problem 12 kroków, ale o tym za chwilę. Terapie oczywiście są super, żeby nie było, że, że ja je neguję, bo nie. Ale odkąd ja sięgam pamięcią, ja byłam wyjątkowa, musiałam być wyjątkowa. Wyjątkowym dzieckiem, bo musiałam zwracać na siebie uwagę. Jest taki fragment Wielkiej Księdze. Mowę niedokładnie go przytoczę, bo nie pamiętam, ale gdybyśmy tylko mogli osiągnąć zadowolenie i szczęście, gdybyśmy tylko mogli właściwie pokierować swym otoczeniem i tak dalej, i tak dalej. I to byłam ja. Ja tak właśnie miałam. Ja, żeby sobie udowodnić tą moją całą wyjątkowość, to mm, e, robiłam różne rzeczy. Oczywiście jak piłam, e, robiłam rzeczy, których się w rzeczywistości bałam. E, pamiętam, kiedy wypiłam pierwszy ułek alkoholu który spowodował dla mnie taki efekt wow kiedy stałam się duszą towarzystwa kiedy zaczęłam rozmawiać kiedy nie wiedziałam jak to się stało że ja jestem jaka jestem jednym z tych słowem stałam się Bogiem ja wtedy nie wiedziałam że to co się ze mną stało czyli to wypicie tego alkoholu jest tak, jak piszę w opowieści Bila, że ten alkohol właśnie, który wypiłam, tym alkoholem, który wypiłam właśnie wtedy, zaczęłam wykuwać broń, która pewnego dnia miała uderzyć we mnie, wrócić jak bumerang i rozerwać mnie na strzępy. Byłam też osobą zawsze bardzo poważną. Jak na swój wiek, a alkohol dał mi tą możliwość wyluzowania się. Kiedy był już taki mój koniec picia, kiedy ja już chciałam przestać pić, nie wiedziałam jak, ale też nie wiedziałam właśnie, nie, nie umiałam przerwać tego mojego picia. To ja już nie wiedziałam kim jestem. Po, po prostu. Ten alkohol już tak zawładnął mną, że nie miałam zielonego pojęcia. Yy, trafiłam właśnie po już tam Enty na tą terapię i wtedy zadziało się mno, ze mną coś, co, co właśnie do tej pory, nie wiem, została mi zabrana obsesja picia. I, i zaczęłam się poddawać właśnie pod tą terapię. Jeszcze później zapiłam po śmierci samobójczej mojego brata i tak jak mówię, od, od tego października 2011 roku jestem trzeźwa po tym zapiciu. Krok pierwszy, który tak naprawdę stawiam codziennie, po kilkanaście razy dziennie czasami, jest krokiem dla, dla mnie takim, że ja za każdym razem muszę być już kompletnie bezsilna. Kompletnie muszę się już nieraz ubawrać w takim moim błocie. Nie chcę tu brzydko mówić, ale naprawdę muszę się już bardzo, bardzo ubawrać, żeby się czasami bardzo poddać pokazuje mi on, że ja mogę czasami robić wszystko, ale jeśli nie pogłębię swojego życia duchowego, to po prostu pójdę pić i umrę. I są rzeczy, z którymi od razu idę do Boga i od razu je oddaję, a są rzeczy czasami bardzo błahe, z którymi walczę. I czasami walczę po kilka dni, po kilka miesięcy, zanim ja oddam, oddam Bogu i, i wbrew pozorom. E, no Są to czasami naprawdę, tak jak mówię, niewielkie rzeczy. Rok drugi mówi mi o tym, że ja nie widzę prawdy. Daje mi też nadzieję, że ja bardzo potrzebuję Boga i że ja, je, ja nie jestem Bogiem, e, co mnie bardzo, bardzo denerwuje. E, I Wiem, że potrzebuję, aby Bóg wywrócił mi zdrowy rozsądek, czyli podczytalne, zdrowe myślenie. Ja mam zobaczyć swoje stare poglądy i uprzedzenia i zostawić je na boku. Jest to zasada drugiego kroku i dopiero wtedy, kiedy ja faktycznie jestem na to gotowa, aby Bóg zmienił mi moje przekonania, i kiedy ja przestaję polegać na swoim starym myśleniu, czyli ja wiem, bo to jest mój największy problem, że ja wiem, to wówczas mogę iść do kroku trzeciego. Krok trzeci jest dla mnie właśnie to, że ja byłabym ofiarą złudzenia, gdybym tylko potrafiła pokierować otoczeniem na przykład. Wszystko byłoby ok, gdyby mój mąż postępował dokładnie tak, kiedy, jak ja bym chciała. Wszystko byłoby ok, gdyby moje dzieci robiły dokładnie tak, jak ja bym chciała i tak dalej, i tak dalej. Cały czas wydawało mi się dawniej, że szczęście zależy od tego, co jest też na zewnątrz. Czyli byłabym szczęśliwa, gdybym na przykład wygrała w totolotka. Podczas zrobienia programu moje myślenie zmieniło się, jeżeli ja jestem w dobrej kondycji duchowej, że ja jestem szczęśliwa, kiedy wydarzy się u mnie w życiu coś złego, a ja potrafię to zaakceptować i wtedy jestem szczęśliwa. E, tak się faktycznie zmieniło moje myślenie na, tylko na dzisiaj i tylko na tu i teraz. E, jeżeli ja z pomocą Boga, któremu ufam, nie, nie w którego ja wierzę, e, tylko któremu ufam, zmieniam to swoje myślenie i wtedy mogę iść do kroku czwartego, który mnie oddziela od tego, żebym właśnie zaufała i zdecydowała się na konkretne działanie. W kroku czwartym mój egocentryzm, lęk, że nie ma Boga, lęk, co inni o mnie pomyślą, lęk, że jestem niewystarczająco dobra, Każda taka sytuacja, która zdarza się w moim życiu, burzy mój spokój. To znaczy, że coś ze mną lub coś we mnie jest nie tak. Łącza się jakieś właśnie moje stare przekonanie, jakiś mój stary pogląd, jakieś stare moje uprzedzenie. Albo, że ja znów wiem, jak coś ma być. Ja znów wiem, że coś jest lepiej. Ja znów wiem, że ja muszę coś zrobić, że ja jestem Bogiem, że ja muszę o czymś pamiętać, że żadna ludzka siła e, e, czegoś nie naprawi, tylko ja. Ja zapominam o tym, że jeśli ja no, będę polegać na sobie, to zawsze będę czuć lęk. E, Całkowicie o tym zapominam. E, zapominam o tym, że ja mam pytać Boga. Zapominam o modlitwie i obietnicy czwartego kroku, we właściwą odpowiedzią e, jest to, że, że pojawi się, jeżeli ja będę pytać. E, Krok czwarty pozwala mi zostać tym, kim Bóg chce, abym ja była. I jeżeli ja dobrze wypełnię krok czwarty, to tak jest. Jeżeli ja źle wypełnię krok czwarty, to niestety tak nie będzie. Krok piąty jest bardzo, ale to bardzo szczególnie ważny, robiony po raz pierwszy. Ja bardzo długo rozmawiałam ze swoją sponsorką, bo kilka godzin, kilka długich godzin i ona mi pokazała, o co chodzi tak naprawdę z czwartą tabelką. O co, chodzi z tym moim, o co chodziło z tym moim podwórkiem, bo ja od razu bym wzięła winę i karę na siebie. A ja muszę postarać, ja musiałam się postarać jeszcze bardziej. W kroku czwartym musiałam zobaczyć, kim ja jestem, a w zasadzie jak te wszystkie stare przekonania kierowały mną, moim życiem i jak dzięki nim wydawało mi się, że zostały mi przekazane przez rodziców, przez kościół, przez szkołę i Wyznanie drugiemu człowiekowi było dla mnie bardzo ważne i zresztą cały czas jest, bo ja kilka razy robiłam krok czwarty i piąty. Krok kroku gotowość jest wtedy, kiedy ja jestem gotowa, by Bóg zabrał mi jedno i drugie. Najtrudniejsze jest to, czy ja jestem gotowa oddać to wszystko, co ja zobaczę w kroku czwartym i piątym. A nie jest to takie proste, bo oczywiście za pierwszym razem wydawało mi się, że ja byłam gotowa oddać wszystko tak, teraz, od razu. I za każdym razem, kiedy ja robię ten program, a robiłam go już parę razy z moją sponsorką, a kiedy czuję ten, ten fajny prestiż i to wy, ja chcę być w centrum wszechświata, bo na tym polega moja choroba, i to, że już nie jest tak, że jest tak fajnie, i na przykład ja nie wiem, jak to jest być przeciętną, bo szósty i siódmy krok mówi, że ja się boję, jak na przykład ktoś o mnie źle pomyśli, ale ja lubię, jak. Ktoś o mnie dobrze myśli. A szósty krok mówi mi o gotowości, że gotowość jest wtedy, aby Bóg zabrał mi jedno i drugie. Czyli jak ktoś o mnie dobrze myśli, jak ktoś o mnie źle myśli. Czyli tak naprawdę nieważne jest, co ktoś o mnie myśli. No właśnie. Kiedyś tak bardzo ważne było dla mnie, co ktoś o mnie myśli. I tak nieraz się zastanawiałam, jak to będzie, jak to będzie mi obojętne, co ktoś o mnie myśli. I nieraz jest faktycznie mi obojętne, co ktoś o mnie myśli. Nieraz było tak, że ja na przykład do spikerek się przygotowywałam i w ogóle i zapisywałam sobie różne rzeczy i musiałam mi to wszystko tak zapisane, tak pięknie mówić. A później wszystko zapominałam. No bo przecież nie będę na spikerce czytać. Ale kurczę, no i po co? Jak wszystko zapomniałam i tak i tak musiałam mówić. Tylko prawda jest taka, że ja nie siedzę w głowie żadnego, żadnej z osób, co nie? Ja nic nie wiem, kto i co o mnie myśli. I tak mi powiedziała sponsorka. Po co ci to, co nie? Jak i tak każdy będzie myślał o tym, o czym chcę w roku siódmym tak naprawdę ja, ja staję na tak zwanym moście i ja nie wiem, co jest co jest w mojej przeszłości, ja wiem, co jest w mojej przeszłości, a nie wiem, co jest w mojej przyszłości. I tak bardzo moje ego moje ego się boi. Ja wiem tylko o tym, że proszę mojego Boga, aby mnie wziął taką, jaką jestem. Aby usunął moje defekty, które przeszkadzają mi być użytecznym dla Boga i dla innych ludzi. Nigdy nie wiem, jak mnie mój Bóg wykorzysta. Muszę prosić Go, aby mi pomógł i nabieram odwagi i kiedy dzieje się w moim życiu różnych rzeczy. Proszę jedynie o w siódmym kroku Boga, aby mi też pomógł współpracować, a następnie odmawiać odmawiam modlitwę od siódmego kroku i działam. W kroku ósmym robię listę osób, którym mam za uczynić i, i staję w kroku dziewiątym zadośćuczyniam. Oczywiście nie wszystkie jeszcze zadośćuczynienia wykonałam. W krok dziesiąty, mam kontakt z tym, co się dzieje we mnie i, na, i ze mną. Proszę Boga, aby to zabrał natychmiast, jeżeli zauważam. Dzwonię natychmiast do mojej sponsorki, jeżeli Bóg mi tego natychmiast nie zabrał, żeby jeszcze porozmawiać o tym. Zajmuję się tymi ludźmi, tym człowiekiem, jeżeli, jeżeli coś nabroiła od razu i przenoszę natychmiast uwagę na kogoś, kto potrzebuje pomocy. Krok 11. Mówię do Boga w modlitwie, medytując, słucham Boga, uciszam moją głowę poprzez słuchanie, czytam to, co mam czytać. Medytuję w ciszy, bo, bo taką medyt taki rodzaj medytacji wybrałam. Dochodząc do 12. kroku. Posłuchaj się tu cytatem, czyli pracy z innymi to jest praktyczne doświadczenie. Dowodzi, że nic lepiej nie umacnia niezależność, niezależności od alkoholu, jak intensywna praca z innymi alkoholikami. To działa, kiedy inne poczynania zawodzą. Ej, wiecie, to ja mam takie świeże doświadczenie. Ostatnio. Kiedy ja, wykonując sugestie, być może nie wszystkie, bo, bo nie wykonywałam idealnie wszystkich sugestii, które dostałam od mojej sponsorki, zadzwoniłam do niej ostatnio i, i po prawie 10 latach nie picia, po 5 latach na programie mówię, że chyba chce mi się pić. Zaczęłyśmy długo, długo rozmawiać i ona mówi do mnie, że mam, mam dzwonić tu, tu, mam dzwonić tu i, i mam więcej robić AA. E, zaczęłam rozmawiać z moim Bogiem i, i zaczęłam pytać mojego Boga, czy ja chcę być użyteczna dla AA. E, to nie jest dla mnie proste. E, ja choruję na białaczkę, ja bardzo dużo... E, czasu poświęcam, a mam dużo sponsorowanych, e, ale też bardzo, bardzo szybko się męczę. E, moje ego bardzo krzyczy teraz, bardzo daje o sobie znać e, i bardzo moje ego zawładnęło mną ostatnio. Mi się bardzo nie chciało odbierać telefonów sponsorowanych, mi się bardzo nie chciało iść na meeting, mi się bardzo nie chciało podłączyć pod meeting online, a nawet jak się podłączałam, to nie byłam tam obecna. Zajmowałam się czymś innym i miałam słuchawki na uszach. Nie zajmowałam się meetingiem, na którym powinnam być. Tak samo, jakbym była na meetingu AA, czyli usiąść i słuchać a nie zajmować się innymi rzeczami w domu, bo tak powinnam być na mityngu. E, długo rozmawiałam z moją sponsorką <śmiech> bardzo długo wyczy zrozumiałam. Moja grupa domowa online mm, zorganizowała warsztaty stosunkowo niedawno z zasady programu. E, też byłam obecna na tych warsztatach i, i też bardzo dużo mi się przypomniało i ja wiem, że mam być obecna jeśli się boję czegoś jeśli nie chcę czegoś zrobić to ja wiem, że coś jest nie tak z moją siłą wyższą w jaki sposób mam być użyteczna dla drugiego człowieka jeżeli ja mam pomysł na to w jaki sposób mam być użyteczna to znaczy, że ja już wiem, że jestem Bogiem bo tak to ja nie, bo jeżeli ja nie wiem, że ja mam być, w jaki sposób mam być użyteczna, to jest ok. Moja choroba polega właśnie na tym, o czym mówiłam. Ja wiem. Ja wiem, to jest mój, mój problem. Ja nie wiem, to jest moje rozwiązanie. I tak to u mnie działa. Zawsze tak działało. Jeżeli ja wiem, że moja sponsorowana ma zrobić to, to i to, to znaczy, że ja mam na nią pomysł. A to nie ja mam wiedzieć, to ma wiedzieć Bóg. A jeżeli ja do mojej sponsorowanej mówię, nie wiem, to już jest okej. Okay. Jeżeli ja ją gdzieś odsyłam, to jest okej. Okay. Krok dwunasty to służba też. Służbą moją jest właśnie między innymi sponsorowanie, m.in. udzielanie spikerek. Ja mam też służbę jako koordynatorka dwunastego kroku koordynatorka w Intergrupie 12 kroku. I tak działam. Ostatnio bardzo nie lubiałam tej służby. Ostatnio bardzo nie chciałam działać w tej służbie. Mimo wszystko w tej służbie akurat działałam, bo wiem, jak, jakie to jest ważne. Natomiast już gdzieś na Intergrupie pytałam, kiedy mi się ta służba kończy. Już gdzieś powoli chciałam ją oddać, zwalałam to wszystko na chorobę, na, na białaczkę, że ja już nie daję rady, że to, że tamto. Szukałam sobie wymówek. Też o ten sponsorce mówiłam. Jakoś ta białaczka bardzo wygodna dla mnie stała się ostatnio. Dostając diagnozę tej białaczki w zeszłym roku, usłyszałam od mojej sponsorki jeszcze więcej AA. I jak działałam, to pamiętam, jak dziś wtedy A mi uratowało tyłek. A teraz bardzo zaczęłam się oddalać od wspólnoty tak naprawdę i, i zobaczyłam, że bez AA to, to mi wcale tyłka nie ratuje. To doświadczenie jest dla mnie naprawdę, tak bardzo mi pokazuje, że te choroby są dwie śmiertelne i nieważne, czy ja umrę na, na białaczkę, czy ja umrę na alkoholizm, bo na jednej na drugiej umrę, pytanie na którą wcześniej, bo traktuję to tak samo, no równi tak naprawdę, bo czy ja zjem tabletki chemii, czy ja zrobię sugestie AA, to na jedno wychodzi. I, I jeżeli ja bym zapiła, to tak samo jakbym chemii nie zjadła. Jedno, co jeszcze chcę powiedzieć, to obietnice, które są właśnie z Pracy z innymi i brzmią one tak, że zarówno ty, jak i nowicjów musicie dzień po dniu kroczyć drogą duchowego rozwoju. Jeśli nie będziesz ustawał, wydarzą się niezwykłe rzeczy. Spoglądając wstecz, zdajemy sobie sprawę z tego, że to, co nam się przydarzyło po tym, jak oddaliśmy się w ręce Boga, było lepsze od wszystkiego, cokolwiek planowaliśmy. Postępuj zgodnie z nakazami siły wyższej, a wkrótce będziesz żył w nowym, cudownym świecie. I to bez względu na okoliczności, w jakich obecnie się znajdujesz. Są to cudowne obietnice, które u mnie się spełniały, kiedy realizowałam to. Realizowałam każdy krok po kolei, łącznie z dwunastym. Dziś już się nie boję. Dziś realizuję wszystkie kroki po kolei. Wróciłam z całą siłą do programu. E, efekt był natychmiastowy. Dziś mam spokój, spokój ducha i jest naprawdę wszystko ok. Dziękuję, bo przeżyłam z czasem. Dzięki. Jarek, alkoholik, dziękuję Ci bardzo, Iwonko, za podzielenie się swoim doświadczeniem. A teraz otwieram meeting. Naszy, na naszym meetingu nie zadajemy pytań speakerowi. Utożsamiamy się jedynie z jego doświadczeniami. Ewentualne pytania będzie można zadać po meetingu. Proszę o wypowiedzi nie trwały dłużej niż 5 minut. Proszę również nie czuć się urażonym, jeżeli delikatnie zwrócę uwagę, że czas na wypowiedzi dobiegł końca. Zapraszam do wypowiedzi. Przypomnę, że tematem jest krok 12. Przebudzenie duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. Zapraszam do wypowiedzi. Jeżeli nie ma chętnych, pozwolę sobie przeczytać na temat kroku 12. Jeżeli ktoś będzie chętny powiedzieć, proszę mi przerwać. Treścią 12 kroku A jest radość życia, a jego istotą działanie. Oto teraz zwracamy się na zewnątrz ku naszym towarzyszu Niedoli, wciąż jeszcze pojawiającym alkoholikom. Teraz mamy szansę dawać innym, nie oczekując w żadnych nagród. Teraz zaczynamy stosować wszelkie 12 kroków, wszystkie 12 kroków. W codziennym życiu, zyskując dla siebie i otaczających nas osób, trzeźwość, umysł i uczuć. W tu najgłębszym sensie 12 krok mówi o miłości, o takiej jej rodzaju, na który nie ma ceny. 12 krok mówi również o tym, że w rezultacie stosowania wszystkich kroków każdy z nas doznał czegoś, to można określić jako przebudzenie duchowe. Dla nowicjuszy w A brzmi to część, często dość wątpliwie i nieprawdopodobnie. Pytają oni, co macie właściwie na myśli, mówiąc o tym przebudzeniu duchowym. Być może istnieje tyle określeń przebudzenia duchowego, ilu ludzi, którzy go doświadczyli. Ale na pewno wszystkie, jeśli są autentyczne, mają wspólne cechy. Nie są one trudne do uchwycenia. Najbardziej uderzające jest to, że człowiek przebudzony duchowo staje się zdolny robić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 Osiągnął taki stopień uczciwości, tolerancji, spokoju, umysłu, zdolności do poświęcenia i miłości, do jakiego swoim przeświadczeniu nie był zdolny. Jest to dar, nie nagroda, ale zwykle dar ten jest poprzedzony osiągnięciem pewnej gotowości na jego przyjęcie. Zapraszam do wypowiedzi. Jeśli ma jeszcze chętnych, kontynuuję czytanie temat roku 12, Sposobem, w jaki ja przygotowuję nas do przejęcia tego daru jest stosowanie programu 12 kroków. Przypomnijmy sobie więc pokrótce, co staraliśmy się robić aż do tego momentu. Krok pierwszy ukazał nam zadziwiający paradoks. Przykonaliśmy się, że nigdy nie zdołamy się uwolnić z alkoholowej obsesji, dopóki nie przyznamy się, że jesteśmy wobec niej bezsilni. W drugim kroku przekonaliśmy się, że ponieważ sami nie potrafimy przywrócić się do zdrowia, Musi to zrobić jakaś siła wyższa, bo inaczej będzie z nami koniec. Konsekwentnie w trzecim kroku powierzyliśmy nasze życie i naszą wolę opiece Boga, jakkolwiek go pojmujemy. z nas, którzy byli ateistami lub agnostykami, doszli do wniosku, że tymczasem mogą uznać za siłę wyższą swoją grupę A lub A w całości. Poczynając od kroku czwartego, zaczęliśmy poszukiwać w sobie tych cech osobowości, które doprowadziły nas do fizycznego, moralnego i duchowego bankructwa. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny. Krok piąty był rezultatem decyzji, że zrobiliśmy samotnie rachunek moralny nie wystarcza. Widzieliśmy już, że musimy przerwać koszmar samotnego zatęczania się naszymi konfliktami, wyznając je jak najszybciej Bogu i drugiemu człowiekowi.